Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Infry, Radia Paranormalium, Radia Wolne Media oraz wszystkich osób, które przyszły zainteresowane naszymi audycjami. Po raz drugi gościem jest Aleksander. Witam Cię Aleksandrze. Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy oczywiście kontynuować temat zmiany świadomości. No i oczywiście jeszcze sam nie wiem, o czym będziemy mówić. Tematy wynikną w czasie rozmowy, więc Aleksandrze kontynuujemy, co nie skończyliśmy ostatnim razem. Porozmawiamy trochę o zmian przez które przychodzi nasz świat, przechodzi nasza Ziemia, przechodzi układ słoneczny. Te zmiany rozpoczęły się z wchodzeniem w naszej galaktyki w określonej wibracji, w określoną fałę wibracyjną, która wychodzi z centrum naszego wszechświata i przez które przechodzimy najbliższych 50 lat, powoduje określone energetyczne zmiany na poziomie naszego ciała, na poziomie naszej psychiki, energii, emocji, tak samo zmieniając energię naszego świata zewnętrznego, naszej Ziemi, powoduje powiększenie ilości Zaburzeń pogodowych. Podsyłam Ci zdjęcia mojej wizji zmian galaktycznych. Musisz zamiast tutaj obrazka dać swoje zdjęcie. Wtedy będę widział, z kim rozmawiam. A Ci tam zdjęcie? Teraz nie znajdę go. Wtedy będę widział. Takie zwariowane zdjęcie ci podeślę. Tak, zwariowane. Sam tego chciałeś. Już kuję. Proszę, zwariowane zdjęcie. To pierwsze. Widzisz takiego gościa? Palce gryzie. Takie niebieskie. Nie mam nic tutaj. Wysłałem ci. <śmiech> Jak patrzę na ciebie, to dominujący element swojej duszy woda. Tak naprawdę musisz być z sobą bardzo powstrzyszany. Ciągliwa, spokojna, taka leniuchowata, emocjonalna, która cieszy się komfortem, lubi poczucie wygody w życiu. Tak jest. Jest też takim. Taką u Ciebie to troszkę już zużyte tego. Zostałeś tylko 50%. Miałeś duże nierwowego życia. Ta woda trochę wyparowała. No <śmiech> więc tak, wracamy do tych przemian, co jest najbardziej ciekawe. Wszyscy są ciekawi, co się stanie. Co nas oczekuje w najbliższych latach? To znaczy, nie oczekuje nas wszystkich. To jest opcja, która dotyczy tylko na razie 50% ludzkości to znaczy tyle osób i tak dużo, i tak dużo. Ta, ta wersja może być cały czas zmieniać to znaczy powiem co wpływa na tę zmianę i dlaczego 50 jest wybrana ludzi, u których wibracje duszy jest wystarczająco wysokie to jest ludzie, którzy albo już mają ten procesor, który działa z określonej częstotliwości i mogą rozpakować to oprogramowanie w każdej chwili albo ludzie, którzy za chwilę mogą osiągnąć ten stan, ludzie, którzy osiągają wibracje duszy w odpowiedni sposób dostają to oprogramowanie, które rozpakowują zajmuje to określony czas. To opakowanie powoduje określone zmiany w nas, w naszym ciele fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, energetycznym. Tak jakby ty powiedział na wszystkich tych e, poziomach, na wszystkich warstwach. Przede wszystkim powoduje takie gruntowne zmiany w nas. Zmieniaje nasz sposób patrzenia na siebie, na ludzi, na życie. Zmieniaje jakość naszego życia. Zmieniaje aktywność naszego mózgu. Usuwa problemy z naszego życia. Finansowe, zdrowotne, emocjonalne. Czym dalej idziemy, zmiany jest bardziej subtelne. Powoduje powstawanie nowych jakości, może. Możliwości i w który wcześniej nie miałem. Widzimy więcej, rozumiemy więcej, postrzegamy więcej, odbieramy więcej, czujemy więcej. Mamy lepszą pamięć, mamy lepsze zdolności wizualne i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę chciałbym powiedzieć, że szczerze powiedziawszy, nie mam do końca pojęcia, jak będą wyglądać zmiany, bo samych nie przeszedłem. Dlatego mogę rozmawiać tylko o zmianach, których sam doświadczam i które mogę sprawdzić w innych ludziach, z którymi pracuję, bo obserwuję cały czas te zmiany w innych ludziach. Przygotowuję ludzi do tych zmian, próbuj im wytłumaczyć jak to będzie przebiegało, na czym to polega, i do czego to zmierza. Głównym celem tych zmian jest stworzenie możliwości przejścia na nową płaszczyznę. To jest nazywane plan ewokacyjny Ziemi. Jeśli poczytasz mój arcykuł to pisze to, że to każda cywilizacja, która istniała na Ziemi, miała określony czas swojego rozwoju i za jakiś czas była usuwana. Uh -huh. Kasacja. Ten czas jest jakby określony 22 tysiące lat. Znaczy, każda cywilizacja miała możliwość na rozwój, osiągania określonego poziomu. Kasacja, jak zwykle, polega na tym, że każda cywilizacja w jakimś momencie odzyskuje albo nasila się taka zdolność sama zniśnięta. I nasza cywilizacja bardzo bliska jest tego, żeby sama się zniszczyć. I pokazuje, że w najbliższych 90 lat ta zdolność będzie bardzo spotęgowana. Ta przed, tym okresem, kiedy sami siebie niesiemy, powstaje taka furtka, albo powstaje taka możliwość wyjścia na inny poziom. W tej możliwości korzystają ludzie, którzy na, na to przejście jest gotowe. I gdzie oni wtedy przejdą? Powstanie coś takiego jak nowa Ziemia. Ta nowa Ziemia powstaje na nowej płaszczyźni czwartej gęstości. To będzie całkowity nowy początek, na którym stworzymy całkowitą nową cywilizację. Tylko nie będzie to jakby z początek od zera. Przeniesiemy naszą cywilizację w takim najlepszym wydaniu i na tą płaszczyzną. Jeśli zrealizujemy to oprogramowanie w tym żywocie, to w następnym żywocie odradzimy się już na innej płaszczyźnie. To znaczy przeniesiemy to świadomość w tym żywocie na nową gęstość, na której później odrodzimy się. A co będzie z tymi, co nie dadzą rady? Zastanę co tutaj, w tym świecie, w którym jestem. Pokażę wam w przeniesieniu, jakby kończy określony cykl. Zwykły cykły powodują, że to gdzieś 80% populacji ludzkości ginie. Jest zniesione z powodu jakichś kataklizmów, jakichś patopów, wybuchów superwulkanów i tak dalej. Każda wersja jest inna. W tym wypadku jest coś wyjątkowego, bo jeśli rozmawiamy o przejściu, to rozmawiamy o tym, że razem z nami, nie? przychodzić na inną czystotliwość cały układ słoneczny. Nasza Ziemia, Księżyc, inne planety. Przechodzimy z całym układem słonecznym na inną częstotliwość. Dusza Ziemi przychodzi razem z nami. I tutaj w tym wypadku jest to wyjątkowa okazja, że to przychodzimy na inną czystotliwość, na inną wibrację, na inną gęstość. Nasze dusze przychodzi razem z duszą Ziemi. I to jest określony proces, który już trwa i który kończy się gdzieś za 70 lat. Skąd znasz te terminy, daty? To jest też część tego oprogramowania. Określona informacja, określona wiedza które może każdy czytać. Ziemia zacznie być oczyszczona za 90 lat. Te istoty, które zostaną za tutaj nie będą mieć łatwa. Jest coś bardzo interesującego, które zostaną za tutaj nie będą w stanie odejść, odejść na wyższe poziomy, na, na czwartą gęstość. Dla nich przygotowali całkowite takie inne rozwiązanie. Oglądałeś em, awatara? Mm -hmm. Pamiętasz o co tam chodziło? A trochę pamiętam To były hodowane, tuczne, skonowane ciała Które były kierowane z wiadomości ludzi Także вот, coś takiego powstanie dla tych ludzi, które zostaną, Dla kreślonej grupy ludzi będą stworzone nowe ciała Które rozpoczną od stworzenia nowej cywilizacji na się to na egzoplaneta Udległa gdzieś 20 lat świetlnych od nas wow. Bardzo podobna do Ziemi ona teraz jest, czy jeszcze jej nie ma? Nie, jest, jest, nie jest. Nie jest zasilone. i wiadomości ludzi i będą przeniesione na to, planetę. Nowe ciała będą wyhodowane, sztuczne, dopasowane do warunków na tej ziemi, które będą kierowane z świadomością tych ludzi. A kto się zajmie tą robotą? Jest taka firma. A firma przeprowadza. Istoty, które jest mocno rozwinięte, które zajmuje się takim całym, całej naszej galakcikiem. Pomagają uh -huh. nam, przeprowadzać się na wyższy poziomy. A już się wystarczyłem, że jakaś firma z Polski. Nie, przykro mi nie. Firmy, które nie na całą całym naszym wszechświecie, który zajmuje się pomaganiem różnym cywilizacjom przychodzenia na wyższy poziom ewolucyjny. Jedyną możliwością, żeby te daty poznać, trzeba dotrzeć do tego programu i wtedy się będzie już widziało jakie są te daty. Nauczyć się z niego korzystać. Dokładnie. To będzie ciężko, bo ktoś te programy nie dostał, to nie będzie ci wierzył. to jest jego rzeczywiście, nie musi niczego wierzyć. Muszę albo dostać, albo nie dostać. Znasz kogoś, kto jeszcze dostał te programy i już tak daleko jest, w nich zaznajomiony. Powiedział, że ja bym słyszał że w twoim środowisku, w moją ogromną ilość ludzi, którzy już przez to przychodzą. Na razie to przechodzenie jest nieświadome. Zwiadomy to było w jakimś momencie, kiedy to już nie da się nie zauważyć. A te daty też znają? Myślę, że na razie nie. To by znaczyło, że jesteś jednym z tych prekursorów jednym z pierwszych osób, które się zaappało aż tak daleko, Może że rozwinęło ten program. To jest bardzo interesujący szczegółami. Może tak powiedzieć. Bo naprawdę znam bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą przez te programy w ich wypadku to wygląda trochę inaczej. Widzisz, to coś dzieje, wiedziesz że coś dosłyczając, widzisz, że coś jest nowego w ich życiu od roku, od dwóch lat, od pięciu lat, bo oprogramowanie działa dziesięciu. To znaczy, są ludzie, którzy już prawie skończyli to oprogramowanie. Tylko tak jak powiedział, to oprogramowanie jest, nie jest ogólne wspólne. To jest oprogramowanie indywidualne, dopasowane do każdego z nas. Co, jakby chciał wierzyć czy nie wierzyć, to jedno i tak jest pewne, że te poziomy są. Za zaczniesz to doświadczać. No tylko to tylko na ile będziesz przytomny, żeby uwidzieć tu zmianę? A skąd wiesz, że za miesiąc? Jak mnie wykryłeś? Rozmawialiśmy o tym, że to... Właśnie... z mi jest wibracja twojej duszy, kiedy ona będzie odpowiednia. Aha, no dobra. Gotów na to, żeby to dostać i rozpakować go. Nie możesz tego zrobić wcześniej. To ty musisz być gotowy. Twój komputer, biologiczny komputer, musi być gotowy na to, żeby to przyjąć. No to już czekam. Ciekawy. Ja też. Sam przez to przychodzę, doświadczam. Jest jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej. A z tego, co wiesz, jakie te wyższe poziomy, jak one mogą wyglądać? Jak będą ludzie się pojęcia. zachowywać? Nie będę zmyślać, bo nie mam pojęcia i, szczerze powiedziawszy, chcę nie e, spekulować na ten temat, chcę to doświadczyć. to naprawdę to zobaczyć, a później Ciebie opowiem. Może Ty będziesz szybszy ode mnie. Może. Będziemy się ścigać. Nie trzeba. <laughs> Wszyscy tam trafimy. Nie mamy innej drogi. To jest plan ewakuacji Ziemi. To jest plan ewakuacji naszej kultury, naszej cywilizacji na całkowitych innej płaszczyznach. innymi możliwościami, tym jest inna Potencjał nowej jakości. Jakbyś jeszcze mógł coś powiedzieć o tej Twojej metodzie leczenia, bo mówiłeś, że stosujesz sztukę w wizualizacji. Ludzie się bardzo interesują tym, bo to zawsze podniecało ludzi, fascynowało. Każdy sobie wyobraża, że może swoje ręce wziąć, swoje zdrowie i sam starać się coś sam zrobić, gdy na przykład zacznie chorować, czy tam mu się lecieje. Jakbyś to mógł jeszcze tą kwestię poruszyć? Jak się samemu leczyć? Jak zrobić taką wizualizację, żeby sobie pomóc? Bo wszystkich ci na głowę nie zrzucimy potrzebujących. Dobrze było dać im jakąś radę, żeby chociaż. Przecież część dzisiaj poradziła. Jest proste, wszystko zaczyna się od prostego uświadamiania o siebie. To jest bardzo proste stwierdzenie: wszystko jest energii. W 100% nie wierzymy w to, пока nie przekonane jesteśmy, że wszystko, myśli, słowa, marzenia, wspomnienia. Zapachy, kalory, światła, nasze ciała, każde nasze słowo, każdy nasz ruch. To jest określone przejawienie energii, to określone zbiór, połączenie, kombinacje różnych energii. Poka tego nie zaakceptujemy, niczego nie zrobimy. Kiedy to zaakceptujemy, to zrozumiemy, że to tak naprawdę wpływać możemy na każdą energię, bo jesteśmy energią. To my jesteśmy narzędziem w którym zmieniamy świat. Swoją energię możemy zmienić, każdą inną energię, w większym albo mniejszym stopniu. Tak więc wizualizacja to jest skupienie określonej jakości energii w konkretnym miejscu. Można dodać określoną energię, która czyści, można dodać określoną energię, która wzmacnia, można dodać określoną energię, która rozluźnia, która stymuluje, która rusza, która otwiera. To jest jakość. To jest jakość określonych energii, które dodajemy w określone miejsce, w określonej chwili. Można ułożyć kombinację tych energii i to będzie jak formuła chemiczna, jak lek, który powoduje, że może powodować określone zmiany. Na tym polega moja praca. Nigdy nie spotykam się z ludźmi, z którymi pracuję. Nigdy ich nie widziałam, Słyszę tylko ich głos przez telefon. Mogę na przykład pracować tak, jak mówię, że to jest sugestie. Niczego im nie sugeruję. Ja po prostu zmieniam energetykę ich ciała. Rozkładamy ich ciała na energię i niektóre energie bymienia. Możesz mi coś zrobić, a ja będę się starał rozpoznać, czy coś do mnie dociera od ciebie. Nie, nie, nie. To nie jest cyrk. Nie, jest cyrk. nie, nie. nie, nie, nie jest To nie malutki. Tak... Nie działa to w ten sposób, żeby nie. komuś coś udowodnić. Widzisz, ludzie, którzy się w takie rzeczy, to jest ludzie, którzy nie wierzą w to do końca. I cały czas chcą innym udowodnić zobaczcie, ja mam rację. Nie muszę tego robić. Niczego nie muszę nikomu udowadniać. Ja po prostu zmieniam ich życie. I robię to od 15 lat. Dlatego, że poczujesz ciepło albo mrawienie, nic nie Ale to już dużo jest, bo ja bym poczuć. Nie, to może zrobić sobie każdy biorę położyć sobie rękę a ty powiesz. O, jest ciepło! I co to daje? Bo widzisz leczyć można w różny sposób. Można leczyć lekami, ziołami, kroplami, tak? Można leczyć masażami, można leczyć diety, można leczyć dotykiem, tak? A można leczyć swoją obecnością. Leczę obecnością swoją w życiu innych ludzi. wchodzą w ich życie. Energetyczne. Niczego więcej nie muszę robić. Moja obecność zmieniaje ich pole energetyczne, zmieniaje ich energię psychiki, energię emocji. Tak naprawdę jedyne co robię, to otwieram energię, która do nich dopływa, energię Boga. włączy ich z Bogiem. A mogę to zrobić tylko wtedy, kiedy posprzątamy w duszy. Kiedy podniesą ich wibracje w duszy. Kiedy dusza będzie w stanie odbierała energię Boga. Kiedy to się proces uzdrawiania, się samoczynnie. Dalej nic nie muszę robić. Tylko pilnować, żeby ten kanał nie zamknął się. Żeby ta energia nie znikła. Żeby wypełniała ciała człowieka. I jak to jest, wszystko działa. Powiedziałeś, że ja jestem w elemencie wody i mi się połowa wody wypaliło. Znaczy się to, jaki teraz jestem? Już suchy, czy... Zużyty. Zużyty, wysuszony. Suchy jestem. No i... Brak poczucia Komforta nie daje sobie życie już aż tak dużej przyjemności jak kiedyś. Nie czujesz to życie z, tak, z taką siłą. To jest trochę przytępione. Wszystko jest już trochę wypompowane i takie zużyte. Coś leczy dobrze. A żywić można dodać temu kalorów, można dodać temu pełno, wypełnić ten żywioł w pełni. To znaczy odzyskać dominujący element duszy 100%. To co zrobić, żeby ją odzyskać? Zamoczyć się? Odzyskać wiedzę. Myślę, że wodę. Odzyskać wodę, tak? Hmm. Tylko wiedzieć, jak odzyskać wodę. To co proponujesz dla mnie? Jaką propozycję masz? Szczerze powiedziawszy, nie zastanawiałem się. No to pomyść, co zrobiłbyś w moim miejscu? Jak się ratować, mam? Widzisz, element wody dodaje się, poczuciem większym poczuciem. Uświadomienie się, poczucie, co to jest przyjemność w moim życiu, co daje mi poczucie przyjemności, stworzenie przyjemności w każdej chwili swojego życia, pracy. Domo, domu, w samochodzie, kupowanie wygodnych butów, wygodnego ubrania, zrozumienie, jaki kolor cieszy mnie oka, jaka tkanina jest przyjemna w datyku, jakie jedzenie daje mi większą przyjemność. To jest element wody. To znaczy się, ja nie jestem przyjemniaczkiem. Wciąż, powiedziałam, że tylko masz zużyto wodą z powodu tego, że to w twoim życiu długi czas brakowało poczucia komfortu. Moim celem powinno być teraz zaznanie tej radości życia, tej rozkoszy i uzupełnienie tej wody, czy co zrobić mam? To jeszcze raz, to twoje życie, to ty wybierasz, co chcesz. Na razie żyj w ten sposób, jak żyjesz. Mogę hmm. powiedzieć, tylko, czegoś cię brakuje do pełni. Cokolwiek robić, czego nie chcesz. No, jeśli będziesz chciał być bardziej pełny, to muszą określonych rzeczy dodać się. A te inne elementy, ogień, powietrze, jak tam u mnie stoją? Elementy, które naprawdę ważne, to jest dominujące elementy. Drugie elementy, to jest mniej Ważny w tym wypadku. To jest element, elementy, które określają jakość Twojej duszy, to jest element dominujący. Drugim elementem jest siła życiowa, to jest sposób w jaki przejblasz się, przejawisz się. Tym elementem jest przestrzeń. Tak dokładnie przejeżdżać się jak przestrzeń, wszechstronność. To jest Twoja cecha. Możesz łączyć różne wątki, różnych ludzi, różne pomysły, różne idee bezproblemowe. Łatwo odnajdujesz się w innych rzeczywistościach, rozmawiasz z ludźmi na różnych i dobrze się w tym czujesz. Zgadzam się? Nie, ja słucham wszystko i wydam się. Nic nie powiem. Nie jest to sprawdzenie. Ja wiem, co moglo, a jedyne, co możesz, to tylko potwierdzić. twierdzi. Nie ma inne Odmawiam wypowiedzi. Dobra, niech tak będzie. Z tymi rzeczami rodzimy się, a nie jest całe życie. Można ich uzupełnić, można ich stracić, można zanieczyścić, Pracuje z ludźmi, zmieniaje jakość ich żywioła, oczyścia ich, daładowe braki, w tym wypadku dodałby sobie wody. A radości z życia. Większej przyjemności w życiu, woda to jest cieszenie się życiem, to jest umienie dopasowania się do zmian. To jest elastyczność, to jest bezkonfliktowność, unikanie, zdolność unikania konfliktu, dokładnie. Gdybym wiedział o tej wodzie, bym się uzupełnił i nie musiałbym się kłócić latami na forach internetowych. Na pewno, wysuszony. straciłeś to wodę. Bo chciałeś udowodnić komuś coś, czyli że tak oni naprawdę nie chcieli słyszeć. Na świecie jest, okazuje się, 20% ludzkości to jest istoty, które pochodzą z innych światów. Jest takie firmy, które zajmują się uchodźcami. Na różnych światach przechodzimy tak samo ten, ja nazywam to, przeskok ewolucyjny. I nie wszystkie cywilizacje mogą przejść to. Cywilizacje, które nie rozwinęły się na tyle, żeby przejść na wyższy poziom, jest po prostu usuwane, wymazywana. Bardzo dużo jest istot, które nie jest w stanie przejść to u siebie. Przy... Odradzające w naszym świecie. Są osoby, które przychodzą z wyższych gęstości, żeby jeszcze raz na nich wrócić. I to jest ludzie, którzy potrafią korzystać z tej czwartej gęstości tutaj w tym ciele. Oni po prostu się przypominają to, co kiedyś posiadali. To, co dla nich było normalne. I ta pamięć pozwala tym korzystać z tego wymiaru tutaj w trzechwymiarowym ciele. Warto popatrzeć, jak to wygląda. Każda moja rozmowa, kiedy rozmawiam z kimś, polega na tym, żeby w czasie rozmowy coś muszę człowieku dać, żeby życie delikatnie zmienić. I kiedy rozmawiamy z tobą, to interesuje mnie ty. Co ty mógłbyś wziąć w czasie tej rozmowy, żeby zmienić swoje życie. A już mam plan na uzupełnienie wody. Wystarczy, że zawiesisz obraz jakiegoś pięknego jeziora, piękny pięknej wagony przed sobą i będziesz na niego patrzeć. I myśleć o tym, że to wypełniasz tym pięknej wodą. Ja sam jestem malarz, tylko wiesz, ja muszę zrobić taki obraz, żeby być z niego zadowolonym i się cieszyć. A jak chodzę ciągle i na a nie udało mi się. Woda jest powiązana z kolorem niebieskim, to znaczy musisz mieć więcej niebieskich rzeczy Zasłon, tapet, to będzie już dodawanie wody. Czy jeżeli jutro firanki rozwieszę niebieskie? No firanki jak najlepiej. Karetki wyciągnę wszystkie niebieskie i zastań niebiesko. E, to na mnie nie działa. 15 lat malowałem dla Greków. Baguny, to one mnie zamęczyły. Zadzwonię do ciebie, jak się nie powiedzie. Ja sam żeby nie powiedzieć. Widzisz? W tym co rzecz to, to o czym mówię to jest rzeczy sprawdzone 10 dziesię lat, nie? Codziennych pracy z ludźmi. A jak sprawdzaliście te wody? Przy pomocy różdżki i Da się nauczyć wahadełka? Nie da się, bo przyszedłem kiedyś do Takiego faceta. Nie wiem, czy jego nazwisko nie było nawet bardzo podobne do Twojego. W Krakowie, który był takim największym mistrzem od ruszkowania i wahadełkowania. I on popatrzył na mnie, tam małą wahadełkę na moją rękę i powiedział, że pana to szczerze że powiedziawszy, że to nie ma szans nauczyć. Czy nigdy pan nie będzie z tego korzystał. Ja tego momentu nie wypuszczam wahadełka z ręki. Korzystam z nim w każdej no. chwili. Bardzo ułatwia pan sprawdzenie ilości, bo łatwo powiedzieć brak wody. Mogę powiedzieć w procentach dokładnie 65-66% wody ile posiadasz, tak? wahadełka pozwala być bardzo konkretnym, precyzyjnym w ocenie określonych strat. Można określić bardzo konkretny stan psychiczny, emocjonalny, wibracje duszy. Jak myślisz, jak to może działać? Jak to może wahadełko pokazać takie rzeczy? Czyli, że powiedziawszy, ponownie wracamy do tego, wszystko jest wibracja, tak? Wohadełka niczego nie daje. Tak jak młotki można korzystać w jedną albo w drugą stronę, tak samo z tak? My czytujemy, pokazujemy w daj mam możliwość po prostu sprecyzować odpowiedź. To my odbieramy wibracje. W tej chwili jak rozmawiam z Tobą, to dotykam Ciebie. Powiedzcie ile raz Cię ja dotknęłem w czasie rozmowy? Mhm. Prawie dziewięćdziesiąt czymś razy. Tyle, razy. Tyle, tyle mamy podłączenie. Ja mam... Ze swojej strony do ciebie, ty masz wobec mnie 6. Sześć. sześć podłączeń. Sześć raz ty mnie dotknął, a 99 ja ciebie dotknął. No widzisz, ja dotykam, bo robię to zawodowo, bo muszę to robić, bo w czasie każdej rozmowy pracuję. Wszędzie mam siniaki. Nie tak, tak bardzo, mocno. Bardzo subtelno. było. To dobrze, to nie mam w takim razie siniaków. Oszukiwałem. Wziąłem 99 pomiarów Twojej energii w różnych miejscach Twojego ciała w czasie naszej rozmowy. Każdy pomiar był inny. To jest informacja, która gdzieś jest zebrana, skupiona i którą można odczytać. To jest pomiara energetyczny. I co jeszcze wykryłeś u mnie? To, taka informacja jest całkowita o wszystkim. Jest informacja o twojej przeszłości, o twojej przyszłości. Jest informacja o stosunkach z rodziną, o tym jak był wychowany, jaki miał stosunek do babci. O, lubił... babcię lubiłem bardzo. Rozumiesz. Cała informacja, w całym twoim życiu jest. Wszystko jest. Wszystko jest. No to opowiadaj. po co? masz mi po co? To jest... Może mi coś na... powiesz, na co sam nie wpadłem? Nie ma sensu. To nie jest cyrk. To nie? nie? Szkoda. Pracę służbowa, tak? To znaczy korzystam z niej w pracy. Nie muszę żeby zaspokoić ciekawość czyjś, żeby komuś coś udowodnić, że to, to działa. To jest całkiem inny sposób myślenia. Dlatego może, że nie jestem jasnym widzem. Jeśli nie mogła czytać informację, nie znaczy, że tę informację muszę komuś dać. Dawaj porozmawiamy na przykład dokładnie o co to jest jasne widzenie? Co to, to jest? Nie wiem, ciebie pytam. Całe życie chciała temu nauczyć. Mieliśmy Radę z Naszą. Powiedziała, że za bardzo też nie wie. Ona to robi, ale nie wie, czym to jest. No to powiem sobie, co ja wiem. Co ty wiesz? Kiedy rodzimy się, to mamy dziewięć rzeczywistości wirtualnych, z których wybieramy tylko jedno. Każdy człowiek ma dziewięć drog życia, przez których może przejść. To jest cały nasz świat ma dziewięć dróg. 9 dróg życia to jest kolejność wszechświata, które powstaje. Pierwszy wszechświat miał tylko jedną drogę, drugi, dwie, trzecie. nasz jest dziewiąty. To znaczy dziewięć wizji albo dziewięć opcji naszego świata. Te wszystkie opcje jest jakby wizją, albo nie wizją, ale czy wirtualne. a nie, nie jest tylko programy Kiedy wybieramy jedną z nich, ta wizja materializuje się. U każdego człowieka jest dziewięć wizji swojego życia. Nie jesteśmy świadomi tego. Każdy człowiek ma określone skrzyżowanie. Odstępy między skrzyżowaniem u każdego człowieka jest I tak W tym skrzyżowaniu wybieramy następną wizję. Albo podążamy tej samej drogi. Kiedy wybieramy inną, to ta wizja, która była wirtualna materializuje się w ciągu paru sekund, stwarzając rzeczywistość całkowito inną niż była. Ona prawie nie odróżniają. No, w niej prowadzimy inne życie, mamy inny związek, dostajemy inną pracę, jedziemy innych innym itd. i tak dalej. Każdy człowiek ma inną możliwość wyboru. Tylko w większości wypadkach największy wpływ na podjęcie decyzji ma nasze ego. Nasze ego podejmuje zawsze najgorsze wybory. Nie możemy wybrać dobrze. Tak, вот w swoich artykułach na swojej stronie piszę o tym, co pomaga nam wybrać dobrze. Wybrać. To jest to, co kiedy podejmujemy decyzje albo kierujemy się naszej duszy. Nasza dusza jest podłączona do Boga, tylko kiedy żyjemy w zgodzie z naszą duszą, podejmujemy najlepsze wybory, wybieramy najlepsze drogi. Kiedy wybieramy lepszy drogę, jesteśmy wtedy szczęśliwi. Tak вот, rozbieżność między drogą, którą wybierają dla nas Boga, a drogą, którą my wybieramy, czasami jest bardzo duża. Zdolność widzenia to realna drogi, którą wybierzesz w następnym skrzyżowaniu. A droga wybierają na podstawie naszego Ogólne wibracje, które jest zbiór wszystkich naszych emocji, uczuć, pragnień itd. Wszystko, co z siebie przedstawiamy, to jest jakby zbierające w jedną wspólną wibrację. Każda droga z tych dziewięciu odpowiednio до альбо мы входим на дорогу, которая наиболее соответствует нашей вибрации. И некоторые дороги проводят до хороб, выпадков самоходовых меньжения, некоторые проводят до расстания связков, некоторые проводят до доброй карьеры, данного счастливого жизни. Вот есть наведение для меня, то есть увидеть Najbardziej wiarygodna przyszłość albo możliwość wyboru określonej drogi. Czy to nie jest ciekawe? Jest ciekawe. Ludzie, którzy szukają tej wiedzy, dla nich to wystarczająco dużo, żeby obudzić. A powiem co taką bardzo fajną historię. A, może nie historią, choć ty tego nie czytałeś, a mam nadzieję, że przeczytałeś na mojej stronie. Cztery artykuły, które nazywają się Przebudzeniem duszy. To jest artykuł o zmianach dokładnych, przez które przechodzimy i poświęcony tak naprawdę, napisane nie dla ludzi, ale napisany do określonych istot. Trażnikami światła ich nazywam, a tak naprawdę ich prawdziwa nazwa przychodzący z fałą. To jest istoty, które przyszły do naszego świata, żeby pomóc nam przełamać barierę niezrozumienia, przełamać brak wiedzy, przełamać mentalne ograniczenia, tempo. I tak dalej. To jest pomoc humanitarna wyższych światów. I w tej chwili nie dostaję swoje programowanie, które pozwala im odzyskać pamięć, kim nie jest. Tak jak napisałem sobie swoje artykuły dla tych osób, które odzyskują pamięć, dla tych strażników światła. W tych artykułach zagadawane określone słowa kluczowe, które pomagają im odzyskać pamięć. I wiesz, to zrobiłem to nie bardzo do końca świadomy, po co to robiłem. Później okazało, się, że to muszę tak zrobić. I te istoty zwracają się do mnie podziękowaniem, że czytają to, z kim są naprawdę jest. I mnie mnie tylko, żeby upewnić czy naprawdę nie dobrze to zrozumieli, czy naprawdę oni są tymi istotami światła, tak? tymi przychodzącymi z Ja mówię tak, że pani jest od czterech żywota podróżuje na świat, na Ziemię, żeby przychodzić z innego światła, ma określony cel, tutaj jest pani na przykład lekarzem albo nauczycielem, będzie uczyła ludzi, jak posługiwać się czwartym wymiarem, jak leczyć ludzkie dusze, żeby one mogły dostać to oprogramowanie. Rozmawiam z tymi ludźmi, upewniając ich, że naprawdę nie pochodzą z tego świata. No, ciekawe. Jest to ciekawe, a ja mam to na co dzień. Ludzie dzwonią tylko, żeby pewnie znaczenie dobrze myśleli o sobie. A mnie, jak zawsze widzieli, że ty z tego świata jesteś. I to można sprawdzić. Nie jest... A ja z jakiego tym świata? Nie szkoda. Nie jesteś typowo, ci Dobrze, to jestem tutejszy. Tutejszy, dokładnie. Ja nazywam tych ludzi, mają obywatelstwa ludzi, którzy mają stały pobyt. Gdzie istoty mają stały pobyt. A nie bardzo niedawno jest tutaj. Mają określoną pracę do zrobienia i robią to. Nie robić, tylko zaczynają to je robić. Kiedy przychodzi do mnie ludzie i naprawdę im pomagam, to oceniają moją pracę bardzo dobrze. Możesz poczytać, jak oceniają moją pracę. W kontaktach nie jest, tam coś tam, w opiniach. To tych ludzi nie muszę do niczego przekonywać. Robię rzeczy, których tak naprawdę mało kto może sobie pozwolić zrobić. Choć nie jestem mniej niejasnowidzem jest i tak dalej, i tak dalej. Trudno powiedzieć, kim jestem. Także Zbyszku, dziękuję za miłą rozmowę. Bardzo dobrze gadałaś się. Widzisz, wygadałam się na paru lat. Masz się spokój teraz. No, spokój cały Jestem. jestem też wodą, tak że to tak samo, jak ty doceniałam, komfort, wygodę, przyjemność i dbam ma swoje wody. Tak szykujesz zmiany już od jakiegoś czasu, zacząć rozkoszować życiem. To zacznie, za miesiąc zacznie się nowy etap twojego życia. A no, Za miesiąc ja będę miał wystawę moich obrazków, może wreszcie zacznę kupować. Może. Ale by była niespodzianka. To ładne, choć u mnie troszkę jest rozmazany. A wiesz, że jestem balazem, czy nie? Skąd? A to czekaj, ja ci pokażę, jakie ja jest Ja Ja myślałem, że ty jakimś w jakimś biurze siedzisz, pomyślałam w tych cykniących biednych, żyniesz, tam. A ty jest ja jesteś tak. No to widzisz, wybrałeś bardzo dobry zawód. Wybrałeś dokładnie odpowiadający zawód swojej duszy. Chcesz wiedzieć, ile w ostatnich 20 żywotach ile razy byłeś malarzem? Ile razy? 8. Czy jeszcze nie umie malować dobrze. No? Szczerze powiedziawszy, nie w mnie nie osiągnęłaś jakiś to <gryzny> Tylko lubisz to. A nie razy nie byłem znanym malarzem. Też tak czuję. Tylko dwa razy byłeś, na przykład pracowałeś jak dekorator w cia, malowałeś dekoracje i na przykład ubrania. Także też musisz mieć zdolność do... Ubrań. Ubrań, tych kompozycji ubrań. No i widocznie zapomniałem. No dobrze, nie będę się spierał, bo następnym razem wybiorę kogoś innego. Sprzedasz jakąś część tych obrazów, także może będzie bardzo udana ta wystawa. A szykuję teraz trzy wystawy prawie. Całkiem inny rodzaj obrazów teraz maluję. Lasy. Zobaczymy, może las mi przyniesie szczęście. Co powiedziałeś, że mnie w ta abstrakcja u Ciebie bardzo fajnie to wygląda. Hmm? Mam ezoteryczny blok i... Co nazwa jakaś jest? Jest ciałka, o ciała subtelne. Ciałko. Podaję dwa blogi. Pierwszy to jest ezoteryczny ciałka.net, a drugi artystyczny to kunstarena.com. Na ciałkach poddałem mnóstwo informacji, przebiegu i eksperymentów, które przeprowadzaliśmy na forach OB. Można nam poczytać sobie relacje kilkudziesięciu osób, rejestracji różnych zjawisk paranormalnych, świadomego śnienia OBE. On może być ciekawe. Również kanał na YouTubie zapchałem moimi filmikami. Mam chyba z 45 filmików o rysowaniu i malowaniu. Dla zainteresowanych stoją otworem. Można. Patrzcie jak się rysuje, maluje Ci zapoznać się z charakterem mojej pracy. Może się komuś przyda. Czas dobiega końca i musimy się z tobą pożegnać. Aleksandrze, dziękuję ci za te uwagi, które nam udzieliłeś. Może nam się do czegoś to przyda. Będziemy studiować twoją stronę. Dziękuję. Bardzo mi było mnie z nami rozmawiać. Zapraszam wszystkich na moją stronę alexanderdf.pl i druga strona szkoła Na tym żegnamy się z państwem, żegnamy Aleksandra i do usłyszenia za tydzień.